Tutaj zaczynamy, zaczynamy wykładę. Dzisiaj, dzisiaj zaczęliśmy od modlitwy, ale mamy przewidziane w programie również konferencję Mieczysława Muzelicza, doktora Mieczysława Muzelicza, który jest biblistą, jest człowiekiem, można powiedzieć, w Polsce, jeśli nie najbardziej, to jednym z najbardziej zaangażowanych osób, afirmatorów małżeństwa. Małżeństwa rozumianego jako związek kobietą, mężczyzną, który jest pobłogosławiony przez Pana Boga i z ogromną radością witam Mietka to drugi raz już w tym sanktuarium. Pierwsze spotkanie mieliśmy 4 lata temu. Zaowocowało ono tymi nagraniami, które można odsłuchać na naszych stronach. Pamiętam wtedy, że Akurat było to świeże po wydaniu książki Małżeństwo tajemnicza Wielka. W książkach, z której do książki dwa, można powiedzieć, rozdziały są na naszych stronach. To jest pierwszy rozdział: Fundamenty Małżeństwa. To, o czym my ciągle mówimy, co jest takie szalnie ważne, żeby podkreślać jego aktualność i jego świętość małżeństwa. Wnoszenie no, obrączki, e, uczestniczenie wspólne przy świętej w sakramentach. E, podkreślanie na każdym kroku właśnie świętości małżeństwa i wierności małżeńskiej. No drugi taki artykuł to był, jest również na naszej stronie, który pochodzi właśnie z książki to jest artykuł o powrocie męża marnotrawnego, tylko to tak jest nawet zapłopane. I w międzyczasie pojawiły się następne książki. Najnowsza książka dotyczy jak, znaczy tytuł książki to jest jak małżeństwo na krawędzi. A więc jak uniknąć no, rozwodu, w jaki sposób właśnie działać i w jaki sposób przeciwdziałać właściwie tym wszystkim zjawiskom, które prowadzą właśnie do takiego rozwoju. Także witam, byłeś też u nas na rekolekcjach bodajże 3 lata temu, w, w częstopowie to jest Santorium Krwi Chrystusa, gdzie również właśnie Z ogromną radością witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest taka mała trudność, że ta sala jest bardzo duża. Ja stąd słyszę, że akustyka jest taka dość trudna, więc będę się starał mówić w miarę głośno, ale też próbujcie wyłapywać, bo na ile to jest możliwe ten dźwięk. Na początek bardzo chciałem podziękować Andrzejowi i organizatorom i Markowi za zaproszenie mnie do udziału w tej serii waszych rekolekcji. W międzyczasie jeszcze miałem przyjemność być goszczony przez was na rekolekcjach w Olsztynie pod Częstochową, także jestem, żeby się bardzo cieszę, po raz czwarty pośród was, jestem po raz czwarty we wspólnocie, która to wspólnota jest mi bardzo bliska. Naprawdę ze szczerego serca chciałem to zapewnić i wyartykułować. Że cała wspólnota, całe dzieło, cały ruch i wy wszyscy jesteście mi bardzo bliscy. Bardzo istotne stwierdzenie, Andrzej, jak przed chwilą powiedział, że angażuje się w ostatnich latach intensywnie w tą tematykę. Nie dlatego, że, że ja chcę to robić, tylko dlatego, że jest taka potrzeba. Jest ogromna potrzeba działań, wielorakich działań związanych z ratowaniem małżeństw. I to są odczucia, myślę, że też to zauważacie, zauważacie oddolne. Po prostu jest to tak mocno sygnalizowane przez masowość kryzysów, rozpadów, że coś trzeba, że nie wolno być obojętnym. Więc rzeczywiście bardzo intensywnie się w to wszystko angażuje. na tyle, na ile Pan Bóg uważa, że jestem potrzebny w tych różnych miejscach. I to na najprzróżniejsze sposoby i w najprzróżniejszych formach. Jedną z takich form, które bardzo lubię, są nauki na mszach niedzielnych w parafiach na temat małżeństwa, na temat świętości małżeństwa. I to od wielu lat w wielu parafiach, w wielu miejscach w Polsce realizuję. Są to przepiękne doświadczenia. Oczywiście nauki na mszach niedzielnych dają niewiele czasu, 15-20 minut, nie więcej. A więc to, co wtedy mówię, jest to taka daweczka dosłownie w pigułeczce. Ale zawsze, zawsze mam ze sobą w kieszeniach marynarek właśnie te uloteczki, wasze ulotki. Zawsze je mam. Dlaczego je mam? Dlatego, że ilekroć głoszę te nauki, to nie ma chyba takiego miejsca, gdzie choć jedna, w zależności od wielkości parafii z osób uczestniczących w naukach, oprócz tego, że wiele osób podchodzi, interesuje się książkami, bo zawsze je mam, to zawsze ktoś podejdzie i zaczyna mówić o problemie. Bardzo często zaczyna płakać, zaczyna wykładać ten cały swój problem na dłoniach i błagać wręcz o pomoc. No ile można pomóc, kiedy jest się do dyspozycji tej osoby dosłownie kilkanaście sekund, bo tłumy ludzi przechodzą. I wówczas sięgam zawsze po ulotkę Sychar i mówię, na razie więcej nie mogę zrobić, ale proszę, tutaj są namiary wszystko przeczytać, co tam jest. Nie, nie robię to tylko po to, żeby propagować to wasze dzieło, bo nie wiem, bo lubię Andrzeja, czy lubię was, lubię to, co robicie. Nie. Robię to dlatego, że jestem tak głęboko przekonany, że to jest tak ważne dzisiaj narzędzie, ale narzędzie Pana Boga. Takie osoby jak Jacek Pulikowski, takie osoby jak te, które się w to angażują, jak, jak gdzieś tam w tym dziele też moja osoba, my mówimy o ideale. Ale oprócz tego, że mówimy o ideale, jest potrzebne właśnie takie forum, jest potrzebne takie miejsce i takie źródło, gdzie jeśli już nie ma tego idealu, jest odczucie problemu, jest odczucie wręcz nawet nieudolności w tym problemie i potrzeba sięgania po ratunek, to wy jesteście tym miejscem. I tak myślę, że Zresztą mam takie przekonanie, odkąd się spotkaliśmy ze wspólnotą Sychar z Andrzejem, że działamy w grupie, działamy w drużynie. Wszystko, co robimy jest bardzo ważne i wy jesteście też bardzo ważną częścią tego wszystkiego, co próbujemy dzisiaj w Polsce robić na tej płaszczyźnie. Zresztą nie tylko w Polsce, we wszystkich środowiskach, gdzie Polacy przebywają na tej płaszczyźnie małżeństwa i rodziny. Dlatego moja obecność tutaj przeze mnie jest odczuwana jako przez mnie zaszczyt, naprawdę. Czuję się zaszczycony. I bardzo jestem wdzięczny, jeszcze raz to wyraża Andrzejowi za zaproszenie, że mogę być pośród Was, bo jesteście bardzo bliscy mojemu sercu. Mówię to z pełnym przekonaniem. Jeszcze raz dziękuję. Andrzejek Andrzej wspomniał, że właśnie wówczas to tak było, że byłem tutaj u Was kiedy się ukazała pierwsza książka. Ja wszystkie te książki moje ze sobą mam, za chwilę je puszczę, żebyście zobaczyli. Małżeństwo tajemnica wielka. To jest owoc... Naszego, naszego, to znaczy mojego i mojej żony bycia we wspólnocie domowego kościoła. Bo jesteśmy 30 lat małżeństwem. Może wyświetlę ten obraz. Tu jest moja żona Jola. Jesteśmy 30 lat małżeństwem. Jesteśmy rodzicami trojga dzieci. One tutaj są. Najstarsza Ewelina, średni Dobromir, najmłodsza Cecylka. To zdjęcie jest dwa lata temu zrobione, więc twarze naszych dzieci już są no, nie tak dziecinne, jak tutaj na tym zdjęciu, dwa lata starsze. Ale od 27 lat z Jolą jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła. A więc tak muszę i chcę tak, tak powiedzieć, że nasze małżeństwo od początku w zasadzie rozwijało się w oparciu o duchowość domowego kościoła, co owocowało wyjazdami na rekolekcje, wyjazdami jako uczestnicy, wyjazdami też jako osoby posługujące na tych rekolekcjach, na rekolekcjach dla małżeństw oczywiście. I równolegle z tym szła moja droga rozwoju no, tego merytorycznego, to znaczy angażowanie się w tematykę Pisma Świętego i tak, takie bardzo konkretne angażowanie się poprzez studiowanie Pisma Świętego. I po wielu latach miałem to wszystko w sobie, zawsze to tak jakoś delikatnie, powolutku się rozwijało, miałem to w sobie, zacząłem podchodzić do redagowania tych treści. I no, tak muszę powiedzieć, że to jest właśnie ten owoc, owoc naszego bycia w małżeństwie i bycia w i Kościele. Uwrażliwianie nas na jedną taką bardzo ważną rzecz. Wczoraj, bardzo się cieszę zresztą, że byłem na tym wieczornym wykładzie, który był bardzo ważny, bo myślę, że on do całości rekolekcji był bardzo ważnym wprowadzeniem. Wczoraj Pan Mirosław mocno akcentował trwanie w wierności, ale poprzez trzy filary. Słyszeliśmy, one były kilka razy wyartykułowane, zapisane, wypowiedziane. Modlitwa, Eucharystia, Biblia. Zapamiętaliśmy, nie? Te trzy filary, modlitwa, Eucharystia, Biblia. Patrzcie, tak by się chciało zapytać, bo jeśli chodzi o modlitwę, to każdy z nas ma jakieś doświadczenia, błagania, próśb. W tej chwili być może nawet jesteście na etapie, kiedy to już nie jest błagania, jęczenie do Pana Boga. To jest termin biblijny. Ja go z pełną świadomością używam, bo Pan Bóg chce, żebyśmy właśnie nawet taką postawę przyjmowali, żebyśmy jęczeli, dosłownie żebyśmy jęczeli. Więc doświadczenie modlitwy mamy. Doświadczenie Eucharystii mamy od małego Szkratka, od momentu, w wieku prawdopodobnie 9 lat, kiedy po raz pierwszy przyjęliśmy Jezusa do swojego serca. No ale jak jest z doświadczeniem Biblii? Jeśli wyraźnie było, powiedziałem, że te trzy filary, na które też zwraca uwagę już błogosławiony Jan Paweł II, to jak jest z doświadczeniem Biblii? Czy opieramy to wszystko, co rozgrywa się w naszym życiu, w doświadczeniach i to osobistych, zawodowych i małżeńskich, i rodzicielskich, czy opieramy to wszystko oparciu na, na Biblii? I tutaj ze smutkiem muszę powiedzieć, że z tym chyba jest najgorzej. O ile jakoś tak próbujemy trzymać się tej modlitwy, jakoś tak próbujemy trzymać się praktyk i Eucharystii, to chyba z Biblią jest bardzo kiepsko, nad czym bardzo ubolewał Jan Paweł II, bardzo, szczególnie w odniesieniu do nas do Polaków, że gdzieś ona została przez nas odsunięta. Dzięki temu, że znaleźliśmy się w domowniku Kościele, mój pierwszy kontakt z Biblią był taki, że ja od samego początku wyraźnie to czułem i muszę to powiedzieć, chcę to powiedzieć, żeby nas zarażać że my, żyjący w małżeństwie, żyjący w rodzicielstwie, nie możemy czytać Biblii w oderwaniu od tych płaszczyzn. Znaczy nie może to być tak, że sięgam do Pisma Świętego i mówię, no dobrze, Panie Boże, co Ty chcesz teraz do mnie przez te słowa mówić? No i Ty do mnie mów, ja się będę ubogacał, ja się będę rozwijał poprzez te słowa. No Owszem, no to jest jakiś początek, ale kochani, my musimy od razu, bez marnowania czasu, od razu ukonkretniać. Dlatego bardzo Was proszę od dzisiaj do końca życia, ile ktoś będziecie czytać Słowo Boże, w jakichkolwiek okolicznościach, proszę, aby takie pytanie było stawiane. Panie Boże, co Ty przez te słowa chcesz powiedzieć mi, jako matce, jako żonie, jako ojcu, jako mężowi? I nic więcej, naprawdę, nic więcej. Tylko tyle. Co Ty chcesz do mnie przez te słowa powiedzieć? Bo ja jestem mężem, ja jestem ojcem. I w tym kontekście muszę odczytywać Słowa Boże. Nie w oderwaniu od tego kontekstu. Nie mówiąc, że o ojejku, ja się chcę duchowo rozwijać. A daj sobie spokój z tym duchowym roz rozwojem, jeśli on będzie oderwany od tych najważniejszych fundamentów. Od małżeństwa i rodzicielstwa. I zostałem jakby taką ideą zarażony gdzieś tam na samym początku. I zawsze tak staram się odczytywać Słowo Boże. I właśnie dlatego te rozważania są w oparciu o konkretne fragmenty Pisma Świętego. Konkretne. I to takie wielorakie fragmenty, nie te główne dotyczące małżeństwa. Ale jeszcze raz patrzcie, każdy fragment, każdy, każdą Ewangelię, każde czytanie z dnia, czytając, właśnie w taki sposób musimy rozpatrywać. Co ja dzisiejszego poranka poprzez to czytanie mogę usłyszeć? Jako mąż, jako ojciec, jako żona, jako matka. I każdy fragment nam coś do naszego kontekstu, tego konkretnego kontekstu życiowego powie, podpowie. I to były te rozważania, takie pierwsze, wyjściowe, a kontynuacją tych rozważań była ta druga część Miłość i służba w małżeństwie, Rzeczywiście kontynuacja, to jest ciąg dalszy, przy czym ta druga część została uzupełniona o świadectwa, bo tutaj też można zauważyć, że poprzeczka idzie troszeczkę wyżej w górę, bo tutaj dobieram fragmenty głównie właśnie te przedstawiające realizację miłości na najwyższym poziomie do oddania życia włącznie, oczywiście w małżeństwie, cały czas mówimy o małżeństwie, ale też fragmenty o postawie służby. Okazuje się, tak mocno ta idea jest podkreślona przez Jezusa, że najważniejszą formą, jednocześnie taką podstawową, główną formą realizacji Ewangelii jest postawa służby. Bardzo mocno Jezus to akcentuje zarówno w słowach, jak i w postawie, od chociażby w postawie z Wielkiego Czwartku wspominanej umywania nóg apostołom, czyli tuż przed wydarzeniami paschalnymi, przed ostatnią wieczerzą, to dziwne jezusowe zachowanie, to umycie nóg apostołom. No to jest podsumowanie całej treści jego nauczania, postawa służby. I teraz te wszystkie fragmenty o postawie służby, o realizacji miłości na najwyższym poziomie w odniesieniu do małżeństwa. Jak my mamy to rozumieć w małżeństwie? Jak my rozumiemy pierwszą część, najważniejszą treści przysięgi małżeńskiej? Ślubuje ci miłość. Bardzo lubię w czasie wszelkich nauk, zarówno w Kościele, jak i na rekolekcjach, zadawać nam, małżonkom, to pytanie. Co wtedy rozumieliśmy, kiedy to, co do siebie mówiliśmy, trzymając się za dłonie, patrząc sobie w oczy? Prawdopodobnie patrząc sobie w oczy. Ślubuje ci miłość, bo potem dopiero jest wierność, uczciwość oraz, że się nie opuszczę aż do śmierci. Ale kochani, ta druga część po miłości to jest już tylko realizacja miłości. Wierność, uczciwość oraz, że się nie opuszczę aż do śmierci. To jest jakby dopowiedzenie do tego, co jest najważniejsze. W części przysięgi małżeńskiej najważniejsza jest miłość i na tym zasadzie moglibyśmy już poprzestać. Jak my to rozumieliśmy wtedy? ileś tam lat temu, w moim przypadku 30. Pewnie. Ja i wtedy tak nie rozumiałem. Uczciwie to muszę powiedzieć. Wielu z nas w tamtym okresie, kiedy stawaliśmy przed ołtarzem, przede wszystkim byliśmy pod wpływem ogromnego poziomu uczucia i emocji. To było zakochanie. I dla nas słowo miłość, tak jak dzisiaj dla młodzieży, kojarzyło się przede wszystkim z jakichś własnych oczekiwań. W wszystkim egoizm, potrzebuje ci miłość, to znaczy to, że mi będzie z tobą dobrze. Że mi będzie z tobą dobrze. Nie? Najczęściej tak rozumieliśmy. I nie mówię tego jako wyrzut nawet pod własnym adresem, bo, bo po prostu na tamtym etapie tak to rozumieliśmy. Natomiast czas upływał i też życie małżeńskie jest po to, żeby zastała świadomość tego, cośmy sobie powiedzieli i o co tutaj w tym chodzi. Dzisiaj wiem. A teraz zobaczcie. Właśnie przede wszystkim w odniesieniu do nauczania zawartego Ewangelii, do nauczania Jezusa. Bo teraz gdybyśmy zapytali, o co w tej miłości chodzi? Co to jest miłość? No to oczywiście możemy różne tomy wertować i śledzić i czytać, ale od razu to wszystko na bok odłóżmy, sięgajmy do Ewangelii. Jak najprościej Jezus zdefiniował miłość. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kropka. To jest pełna, pełna definicja miłości. To jest wszystko. Do tego już nie trzeba nic dodawać. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 13 werset 15 rozdziału Ewangelii Janowej. I teraz, patrzcie, jeśli ja już to dzisiaj rozumiem i wracam do tamtego momentu i przypominam sobie, że ja, patrząc w oczy mojej żonie, mówiłem, Jolu, pamiętacie, to było z imieniem, jest to bardzo ważne, Jolu, ślubuję Ci miłość. I mam w świadomości te słowa Jezusa. To muszę, nie ma wyjścia, muszę to doprecyzować i powiedzieć. Ślubuję Ci, że jestem gotów do największych ofiar za Ciebie. Że jestem gotów umierać za Ciebie. Że jestem gotów największych poświęceń dla Ciebie. Kochani, uwaga. No, uświadommy to sobie. To właśnie są te słowa. Kiedy zawieraliśmy zakręt małżeństwa, kiedy trzymaliśmy się za dłonie, kiedy wypowiadaliśmy te słowa, ślubuję Ci miłość, tośmy to sobie mówili. Ślubuję Ci, że jestem gotów umierać za Ciebie. Tak jak Jezus. Nikt nie ma większej miłości na tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A co to znaczy dalej? I to zobaczcie, jak pięknie nam się łączy z tym, co wczoraj pan redaktor Mirosław nam powiedział. To bycie na przykład wierności do końca. Wielu z nas ma tą świadomość, że to jest najwyższy poziom realizacji miłości. To jest umieranie. I to czasami dosłownie umieranie z odczuciem, ile ze mnie ubywa, chcą trwać. Nawet poprzez. Jakieś przykre słowa wypowiadane przez innych. Co ty głupia jesteś, co ty głupi jesteś, sam do końca życia chcesz być. To wszystko są strasznie bolesne momenty, ale właśnie my to sobie ślubowaliśmy. My to sobie ślubujemy. Ślubuje ci miłość. Kropka. Jestem gotów za ciebie umierać. Ale tam jeszcze coś jest. To akurat nie teraz przy tej okazji, ale a doprecyzuję, dopowiem, a próbujmy sobie to rozwijać i doczytywać. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać za ciebie. Owszem ale też ślubuję ci, że jestem gotów umierać od Ciebie. Że jestem gotów umierać od Ciebie. Ty mnie będziesz zdradzał, zdradzała, zostawisz mnie, będziesz z inną, z innym. Ja z tego powodu będę umierać. Ja będę umierać. Ale to ci teraz ślubuję, że jestem gotów na to. No i to jest dopiero pełnia istoty treści przysięgi małżeńskiej w tej pierwszej części. Ślubuję Ci miłość. Jestem gotów umierać za Ciebie, ale też jestem gotów umierać od Ciebie. I to jest Ewangelia. I to jest najczystszy sposób, tak w cudzysłowie, dziwnie to trochę brzmi, najczystszy sposób realizacji Ewangelii właśnie w tych najtrudniejszych sytuacjach relacji małżeńskich. Brakowało, brakowało w tym właśnie tych treści, więc one pojawiły się tutaj. Ale jeśli poprzeczka idzie tak wysoko, jeśli to jest ta czysta Ewangelia w naszych relacjach małżeńskich, to bardzo często jest takie odczucie, że to jest teoria, to jest abstrakcja, czy to w ogóle jest możliwe do zrealizowania. Jest. I tutaj są przykłady, to są świadectwa bardzo wam bliskie. Świadectwa właśnie no, takich sytuacji trwania do końca. Ale też jest takie świadectwo umierania dosłownie. Dosłownie umierania, bo jest to na przykład świadectwo Eli. Ja je nagrywałem siedząc przy... Łóżku Eli, kiedy ona umierała. Umierała na chorobę nowotworową i krótką historię życia opowiadała, mówiąc, że w trzecim roku małżeństwa została porzucona przez męża, kiedy była kilka miesięcy w szpitalu na podtrzymaniu. Mówi, że potem wracała sama już z synkiem taksówką do pustego mieszkania. Jego już nie było. On już był z tą inną kobietą i on już do końca z tą inną kobietą został, mając z nią też dziecko, czy dzieci nie pamiętam. I ona oczywiście, tak jak każdy z nas to czuje, bo tak jest, ona mówi, że wpadła w ogromną nienawiść do tego człowieka i przez wiele lat trwała w tej nienawiści. W poczuciu krzywdy, zranienia. I mówi w tym momencie, a teraz widzisz, umieram. I cały ten ból, to cierpienie, ofiarowuję za niego. I teraz go kocham, ale inaczej, to już jest inna miłość. I takie ostatnie słowa Eli były i będzie zbawiony i będzie zbawiony. To są słowa, kochani, które ciarki wzbudzają, ale też jednocześnie nie pozostawiają wątpliwości, że będzie zbawiony. Oczywiście on nigdy do niej nie wrócił. Nie wróci. I często, i tutaj też są takie świadectwa, często się słyszy takie słowa, wiesz co, ja modlę się za niego, za nią. Ja bardzo pragnę tego, żeby wrócił, żeby wróciła. Ale na dobrą sprawę to już nie o to chodzi, żeby wrócił, żeby wróciła. To już nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był zbawiony. Chodzi o to, żeby była zbawiona. Bo ja mu to ślubowałam. I teraz zobaczcie, w tym kontekście nie wróci. Żyje w grzechu. To jest coś, co czasami nawet z teologicznego punktu widzenia ktoś mógłby podważyć. A to będzie tylko próba podważenia, bo do końca nie jest w stanie tego podważyć. I powiedzieć, jak to? On się nie nawróci. Nic z nim nie drgnie. I umrze w takim stanie, to Pan Bóg nie ma szans. Bo Pan Bóg nie zbawi nas bez nas. Potrzebny jest jakiś akt westchnienia do Pana Boga, żeby się mogło dokonać to zbawienie tego człowieka. Tak, zawsze, ale w małżeństwie inaczej. No bo popatrzcie na tą sytuację. Nic w nim nie drgnęło. On niepojednany w tym grzechu do końca trwa, a Ela za niego umiera. Umiera dosłownie. I to cierpienie w chorobie nowotworowej ofiarowuje za niego. I umiera. I ten akt zawierzenia i oddania Panu Bogu. Panie Boże, ja umieram za Niego. I czy Pan Bóg mógłby coś takiego odrzucić? Taką ofiarę? <śmiech> Nigdy. Nigdy, kochani. To jest, to jest najgłębsza istota właśnie owego bycia jednym ciałem w małżeństwie. A więc jeśli ta poprzeczka tak wysoko jest postawiona, to bardzo często są pytania, czy to jest możliwe. Takie trmanie na takim poziomie heroizmu w małżeństwie. Jest to możliwe. I takich przykładów jest wiele, między m.in. tutaj. Ale wy też, wy też jesteście takim przykładem. Wielu z was też jest takim przykładem. Natomiast dalszy ciąg tych moich rozważań na temat małżeństwa zaowocował taką książeczką, mimo małżeńska może być piękna recepta na szczęście w małżeństwie. To już jest coś innego, bo tutaj fragmenty Pisma Świętego, w obu tych książeczkach to są rozważania o fragmenty Pisma Świętego, w o fragmenty, a tu takim praktycznym językiem właśnie to, co Andrzej powiedział, ten fundament, bo on tutaj jest y, krótko, żeby w całości jakby go umieścić, ale tu ten fundament już w całości jakby ta książka jest temu poświęcona. Te pięć punktów, bo, bo w moim przypadku ja wyeksponowałem czy wyselekcjonowałem pięć takich najważniejszych punktów na zbudowanie trwałego, szczęśliwego małżeństwa. I to właśnie w całości ta książka temu jest poświęcona. Dlatego jest taki podtytuł Recepta na szczęście w małżeństwie. W ostatnich latach, jeśli mam okazję bywać na rekolekcjach kilkudniowych prowadzonych dla różnych wspólnot, to najczęściej proponuję, aby właśnie realizować tą receptę. Receptę na szczęście w małżeństwie. To jest przede wszystkim profilaktyka. To jest pro profilaktyka. Natomiast to jest owoc ostatnich już miesięcy. Ona się ukazała niecały miesiąc temu, ta książeczka. Małżeństwo na krawędzi, Jak Ustrzec się Zdrady i Rozwodów, pod tytule, bo to jest książka, która zbiera no, takie ostatnie moje doświadczenia z tym związane, z tematyką małżeństwa, ale przede wszystkim w konfrontacji z tą dzisiejszą rzeczywistością, bo ta dzisiejsza rzeczywistość jest, jest wyjątkowo niesprzyjająca, o, o czym za chwilę też tutaj będzie i to, że do czynienia mamy dzisiaj z sytuacją bardzo łatwego wchodzenia w zdrady i w rozwody, nie jest przypadkiem. Trzeba wyraźnie to zanalizować i dostrzec, dlaczego tak się dzieje. Było to we mnie od, od dawna, tylko w ostatnim okresie starałem się to pozbierać. Ale najbardziej się w tej książce cieszę z ogromnej ilości świadectw. Z ogromnej ilości konkretnych przykładów, bardzo konkretnych przykładów. One są na każdym kroku, jak się to czyta, to po prostu w zasadzie to życie opowiada całą tą treść, a nie ktoś, kto zbiera teorię. To tak właśnie jest, że tą książkę stworzyło w zasadzie życie. Więc to są te moje książeczki, ja je teraz puszczę, zobaczcie, ja oczywiście ze sobą mam, będziecie chcieli to do dyspozycji, też ze swoją księgarenką. A teraz idziemy już w nasz wykład. Zobaczcie, wykład brzmi jedność małżeństwa, chociaż cały temat rekolekcji został tak zaplanowany przez organizatorów, że chcielibyśmy mówić o wierności. I jeszcze raz to podkreślę, bardzo się cieszę z wczorajszego wykładu. Niech smuszą się ci, którzy nie dojechali, że nie mogli być na tym wykładzie, chociaż chyba jest nagrany, tak? Nagrany jest, ale jeśli chodzi o słowo. Natomiast też bardzo ważne były przeźrocza i te treści, które pan Mirosław pokazywał, bo ja zresztą to Andrzejowi rano przed chwilą mówiłem, uważam, że ten wykład był bardzo ważnym wprowadzeniem do całych rekolekcji. Pan Mirosław to bardzo ładnie nam poukładał i pokazał, czym jest ta wierność. Dla mnie takie najważniejsze przesłanie tego wykładu było takie, iż brzmi to bardzo mocno, on też to podkreślił Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem wiernym. Koniec. My zawierzamy przymierza z Panem Bogiem w wielu sytuacjach i w wielu okolicznościach. Od chociażby, patrzcie, w chwili, kiedy prosimy Kościół o udzielenie sakramentu chrztu naszemu dziecku. Pamiętacie? Tam jest takie pytanie kapłana, drodzy rodzice, prosząc o chrzest, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Pamiętacie, to jest ta formuła. Mówię do nas, rodziców. I co wtedy powiedzieliśmy? Jesteśmy. Ale kochani, w tym momencie dokonało się znowu zawarcie przymierza między nami a Panem Bogiem. Między nami rodzicami a Panem Bogiem. Teraz zobaczcie, bardzo lubię takie okoliczności... Nauk dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Gdzieś do parafii mam okazję być zapraszany na takie nauki. Z uśmiechem to w tej chwili wypowiadam, dlatego że to są takie no, dość radosne okoliczności, dlatego że zdecydowana większość tych rodziców, którzy, daj Boże, w jakiś sposób zostali zmuszeni przez proboszcza do tego, żeby przyjść, nawet poprzez sprawdzanie listy obecności. Zdecydowana większość rodziców nie ukrywa swojego buntu i niezadowolenia, że oni muszą być na tym spotkaniu. Coś tam probosz wymyśli. Jakiś tam facet przyjechał. Jakieś tam rzeczy będzie gadał. I bardzo często to nawet jest objawiane postawą. Siedzą w ten sposób, patrzą na zegarek. No super sytuacja, nie? A to jest idealna sytuacja właśnie, żeby ten element przypomnieć. Zaraz, zaraz, kochani. Zresztą to nie my, nie katecheci, nie kościół, nie ksiądz proboszcz, nie siostra katechetka, zobowiązała się do religijnego wychowania waszych dzieci. To wy. Bye, bye, to wy. I tutaj też jest między innymi okazja, żeby powiedzieć to nie nas Pan Bóg rozliczy z tego. Bo to przynie, że to jest umowa. Kochani, to nie są żarty. Kiedyśmy zawierali z Panem Bogiem tą umowę, to wzięliśmy na siebie tą konsekwencję, że jak jej nie dotrzymamy, to zostaniemy z tego rozliczeni. Ale w tej umowie, najcudowniejszej, to mówię też jako rodzic trójka dzieci, najcudowniejsze jest to, że po drugiej stronie tej umowy jest Pan Bóg. A w tym jest najtrudniejsze to, że Bóg jest Bogiem wiernym. Nawet jeśli my sobie poluzujemy w realizacji tych elementów, aby miłowało Boga i Bliźniego, przestrzegało dekalogu, żyło nauką Kościoła. Jeśli my sobie poluzujemy, Bóg jest Bogiem wiernym. Czasami lubię mówić, że Bogu jeszcze bardziej zależy na religijnym wychowaniu dzieci naszych niż nam. Bo on jest wierny wobec tego zobowiązania. I to w bardzo mocno wybrzmiało, a z tego też takie przesłanie dla nas płynie, że możliwe jest wytrwanie w wierności nawet po porzuceniu. Nawet wy, wy, którzy właśnie już tego mocno doświadczacie poprzez bycie w ruchu wiernych serc, wiecie, że tylko dlatego możliwe jest wytrwanie wierności do końca. Tak jak Ela w tym świadectwie. Tylko dzięki Panu Bogu. Tylko dzięki Jego sile. W pojedynkę to jest, to jest niemożliwe. I teraz dlaczego, tak mocno musimy to zaakcentować, że jest możliwe wytrwanie wierności do końca? Bo Bóg jest Bogiem wiernym i nasza siła w trwaniu w wierności wypływa właśnie z tego, że czerpiemy z Bożej siły. To jest bardzo ważna Jego cecha. Bóg jest Bogiem wiernym. Mocno to wczoraj wybrzmiało. Ale teraz patrzcie. Więc to było bardzo ważne wprowadzenie w rekolekcje, a jednocześnie właśnie wybrzmiał ten mocny akcent Wierność, siła wierności wypływająca z wierności Pana Boga. To jak się w takim razie do tej wierności ma jedność w małżeństwie? Bo ja dzisiaj na tym etapie moich doświadczeń z małżeństwami, bycia w małżeństwie przez 30 lat, bycia też w trudnych sytuacjach wielu małżeństw, z mi się stykam, ja dzisiaj wypowiadam taką treść, że największą wartością małżeństwa jest jego jedność. Największą wartością małżeństwa jest jego jedność. Jedność małżeństwa. Za chwilę zostanie to potwierdzone, czymś bardzo konkretnym. Zobaczcie, że można by odczuć jakąś taką sprzeczność. Na pierwszym miejscu treści przysięgi Małżeńskiej jest miłość. Ślubuje ci miłość. A ja wypowiadam, że największą wartością małżeństwa jest jedność to są w zasadzie niewywalnie ze sobą związane wartości, bo jedność małżeństwa jest jednością przez miłość. Miłość realizuje się przez jedność. Ale jak się ma do tego wierność? Wierność jest sposobem realizacji jedności. Jest sposobem realizacji jedności. Jest takim praktycznym sposobem realizacji jedności. A więc jakby tak to spróbujmy ustawić, że podejściu po od ołtarza, po wypowiedzeniu sobie tych słów, po wyjściu z kościoła, otrzymujemy skarb, największy skarb, jakim jest nasza jedność. I w codzienności, między innymi przez wierność ją realizujemy. Ale skarbem największym dla nas jest jedność. I w tym kierunku będziemy szli, chociaż nie bójcie się, nie będzie to przede wszystkim jakiś wykład teoretyczny. Najpierw, w tych naszych rozważaniach, ciesząc się z tego, że mamy dość duży komfort czasowy, że ja takowy też otrzymałem od organizatorów, że dzisiaj mamy trzy spotkania, najpierw chciałbym tak delikatnie jakby wzbudzić w nas motywację, chociaż dla większości z nas już to nie jest potrzebne, z czego wynika konieczność pewnego zajęcia się wartością jedności małżeństwa dziś. Ale kochani, w tym stwierdzeniu dziś to dokładnie chodzi o te czasy, te dzisiejsze czasy, Zwróć uwagę, cieszymy się beatyfikacją Jana Pawła II niecały tydzień. Dla mnie osobiście to też wielki przywilej, że po beatyfikacji mam przyjemność spotkać się z Wami jako z pierwszą grupą, jako z pierwszą sytuacją głoszenia rekolekcji już w tej nowej rzeczywistości, kiedy Jan Pawła II jest błogosławionym, ale czasami nam umyka w tym zafascynowaniu postaci Jana Pawła II, Wielkość papieża Benedykta, obecnego papieża, następcy, kontynuatora, kontynuatora on sam o sobie tak mówił, że on w swoim pontyfikacie w zasadzie nie sili się na tworzenie czegoś nowego, on po prostu chce kontynuować nauczanie papieża Jana Pawła II Wielkiego. Ja dostrzegam między innymi, inność tego pontyfikatu w czymś takim, że papież Benedykt, jako genialny teolog, Jeden z najbardziej genialnych teologów XX i początku XXI wieku, jeśli chodzi o umysł teologiczny, o precyzję tego umysłu, że papież Benedykt ma taką niesamowitą zdolność bardzo precyzyjnego diagnozowania dzisiejszej rzeczywistości. On po prostu bardzo dokładnie nazywa to, co się dzieje. On między innymi mówi o tym, że jesteśmy dzisiaj obserwatorami duchowej agonii Europy. Rzeczywiście tak się dzieje, jeśli chodzi o Europę, o inne części świata. Jeszcze na szczęście, jeśli chodzi o tą tkankę chrześcijaństwa, nie jest tak źle, ale jeśli chodzi o Europę, no to wiemy, że jest tragicznie. I on między innymi, doprecyzowuje, mówiąc, że głównym powodem tej duchowej agonii Europy jest relatywizm moralny. Owszem, gdzieś tam jest odczucie tych właśnie chrześcijańskich wartości, które tak mocno są w tradycje Europy zakorzenione. Ale początkiem w każdej społeczności, w całości Europy i w każdej społeczności również w Polsce, jest właśnie ta postawa relatywizmu. Tak, tak, jestem ochrzczony, tak, tak, jakieś tam tradycje religijne w moim domu są jeszcze obecne, ale jak to mi się mówi coś takiego, to ja niekoniecznie muszę tym żyć, bo ja, jako ja, mam trochę inne spojrzenie na tą rzeczywistość, mam troszkę inną moją filozofię życiową i pewne rzeczy i wartości sobie przejmę, a pewnych nie przyjmuje i do widzenia. Ale on wtedy też dopowiada, że jedynym rachu, ratunkiem dla Europy w tej sytuacji jest radykalizm ewangeliczny. Europa rzeczywiście, przepraszam, rozpadnie się. Wzłowisko <śmiech> jedno wielkie powstanie, jeśli nie wzbudzimy w sobie postawy radykalizmu ewangelicznego. I teraz właśnie on, papież Benedykt, Mówiąc o tych treściach, o tych zjawiskach, wyraźnie mówi, że to dzieje się dziś. I on mówi nasze czasy. Wielu, kochani, od chociażby w ostatniej swojej encyklice z Pesalwi o nadziei, czy w, w tamtym roku wydane, wydanie adhortacji posynodalnej dotyczącej wartości słowa Bożego, verbum domini, kilka razy używa właśnie tego wyrażenia. Nasze czasy, nasze czasy, tak bardzo mocno akcentując inność tych czasów. Dlatego to stwierdzenie, dlaczego zajęcie się wartością jedności małżeństwa jest tak potrzebne dziś, też między innymi do tego się odwołuje, że to są inne czasy. Między innymi dlatego są to inne czasy, że mamy dzisiaj do czynienia z niesamowitą skalą degradacji właśnie tych pięknych doświadczeń jak mocno akcentują dzisiaj nowożeńcy cały ten aspekt zewnętrzny tego bycia w jedności, ale tylko na moment tej obrzędowości w tym, co się dokonuje do kości w Kościele, aby za chwilę, nie wiadomo dlaczego, tak mocno ją podeptać i tak szybko ją podeptać. Zauważamy to. To są właśnie te dzisiejsze czasy. I teraz patrzcie. I bardzo ci się jeszcze raz to podkreślam, że to jest właśnie ten moment, kiedy możemy się odwoływać do nauczania Jana Pawła II, ale już było ustawione go Jana Pawła II. Ilekroć mam okazję spotykać się w różnych środowiskach właśnie z tym tematem, łącznie z tą konferencją, której się spotkaliśmy z Andrzejkiem w Rzeszowie, nie wiem, miesiąc temu chyba, to bardzo chcę, i robię to z pełną świadomością, przypominać tą wypowiedź. Tak sobie pozwala mówić, że być może to jest już... To są już ostatnie słowa Jana Pawła II. Bo zobaczcie na datę. To jest 18 grudnia 2004 roku, czyli 3,5 miesiąca przed śmiercią. Nie? I on te słowa powiedział w przemówieniu do przedstawicieli Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. Jeszcze wtedy mógł mówić, no ale kojarzymy grudzień 2004 roku, jak słaby był to głos, jak przerywany, jak, jak bardzo, bardzo już zanikający. Ale to jeszcze było przed trochę otoczoną, kiedy już nic nie mógł mówić. I tak sobie myślę, z tego, co się orientuję, że, że są to chyba w ogóle ostatnie słowa, jakie Jan Paweł II wypowiedział na temat małżeństwa i rodziny. I teraz patrzcie. Powiedział wtedy takie słowa. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne. Zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. To było no, 7 lat temu. Trzeba powiedzieć, że mamy 2011 i to już ma, nie? 7 lat temu. Jeszcze dwa lata temu byśmy powiedzieli 5 lat temu. Ale dziś już trzeba powiedzieć, to było 7 lat temu. I zobaczcie, jak niesamowicie precyzyjnie zdiagnozował tą dzisiejszą rzeczywistość stanu, kondycji małżeństw i rodzin. Już nie bawi się w to, żeby mówić, że są narażone małżeństwa i rodziny, że jedność jest narażona, tylko mówi wprost, ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym, dniem coraz silniejsze, coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Lubię to mówić i kochani, no niech to wybrzmi, że dzisiaj na naszych oczach w Europie i w Polsce yy, mamy do czynienia ze stanem wojny. Toczy się wojna, toczy się wojna o największe wartości. Tymi największymi wartościami jest jedność małżeńska, jest małżeństwo i rodzina. Zobaczcie, yy, trzymając się tego, takiego militarnego troszeczkę yy, obrazu, yy, jeśli mamy do czynienia ze stanem wojny, to po pierwsze, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby poddawać się biegowych wydarzeń i tak ze spokojem patrzeć i obserwować na to, co się wokół nas dzieje i tak sobie mówić, no tak, jest kiepsko, nie jest za dobrze... Ale jakoś tak, no i nie wiem, usiąść sobie w foteliku, wziąć pilocik od telewizora i kolejne serialiki sobie oglądać i myśleć sobie, a tam jakoś tak do przodu z dnia na dzień. Nie? No nie, przepraszam, no jest stan wojny. No, no nie wiem, ja nie wiem, bo przecież nikt z nas tych doświadczeń nie ma, ale jak, jak nagle się pojawiła ta nawałtnica bolszewicka w 20 roku i pewne rejony już zaczynają być bardzo konkretnie zagrożone, Czerwona nawałnica zaczęła najeżdżać na jakieś konkretne miejscowości. To nie można było sobie siedzieć spokojnie przed kominkiem. a no Wtedy to już może cieplej trochę było, ale siedzieć sobie na tarasie i jakieś tam ciasteczka podjadać, a nic takiego się nie dzieje. No kto żyw musiał po prostu się brać, za broń i bronić tej wolności, i bronić tej ojczyzny. A więc to jest taki szczególny stan, i teraz patrzcie, szczególny stan, w którym własną wygodę, własne dobro trzeba podporządkować wyższym wartościom. Kiedy powiedzieć, że no pewnie fajnie by było, robiąc to, co robię, trwać właśnie w takiej błogości i jakoś tak sobie funkcjonować. Nie. To trzeba odstawić na bok i powiedzieć, to nie są te czasy. Zagrożenie najwyższej skali. Musimy bronić. To jest stan wojny. Czyli on wtedy nas uczulał na to, żebyśmy po prostu zmobilizowali no maksymalną energię i siłę i zaangażowali ją właśnie w tym kierunku. W obronę największej wartości, bo mamy do czynienia z atakami na małżeństwo i rodzinę, z wojną o te wartości małżeństwa i rodziny. Kochani, popatrzcie, my jako Polacy potrafimy wzbudzać w sobie najgłębsze i największe jednocześnie pokłady energii w sytuacjach konieczności obrony wolności. Teraz coś zaryzykuję, uwaga, bo mnie się wydaje, że nawet wolność nie jest tak wielką wartością jak jedność małżeństwa i rodziny. Nawet wolność nie jest taką wartością. Czyli w imię wolności jesteśmy w stanie przelewać krew i nawet oddawać życie. Nawałnica bolszewicka, czy nawet powstania w czasie ponad 20-letniego okresu zaborów. Jesteśmy w stanie oddawać życie. Ale w moim odczuciu to i tak jeszcze nie jest tak wielka wartość. Bo teraz popatrzmy, od chociażby w odniesieniu do tego okresu zaborów. Byliśmy... Tyle pokoleń pod okupacją, pod zaborami. Dzięki czemu przetrwały największe wartości Polaków jako Polaków, w schronie było państwa, naród był, ale nie było państwa. Dzięki czemu przetrwały? Też wyraźnie się dzisiaj mówi. Dzięki rodzinie, nie? dzięki sile rodziny, bardzo często i chwilę głowę, dzięki jakimś niesamowitemu heroizmowi matek w tych rodzinach, bo mężczyźni poszli walczyć, bo mężczyźni byli zabijani, bo mężczyźni byli wysłani na syłki. A to się wszystko odbywało właśnie w tym kultowywanym, najczęściej owszem, szlacheckim, ziemiańskim domu, ale to były centra życia, z których emitowały te wartości na inne stany, na inne płaszczyzny tego narodu. I teraz zobaczcie, gdyby, nie wiem, w jakiś sposób zniszczono tą wartość, wartość naszej polskiej rodziny, z każdym jej elementem, z religijnością, z tradycjami, to niczym byłaby ta wolność, ale nie było wolności, a przetrwaliśmy dzięki właśnie tej wartości, dzięki sile rodziny. Czy dzisiaj mamy wolność, To militarną, polityczną, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zabija się największą wartość jaką mamy, że nawet jeśli byśmy utracili wolność, a tej wartości już nie będzie, wartości siły polskiej rodziny, to już będzie kompletna degradacja tego narodu, agonia, śmierć tego narodu już na setki lat do przodu, więc ja pozwalam sobie jednak tak to heurizmizować i mówić, że nawet wolność nie jest taką wartością, jak jedność małżeństw i rodzin, jak świętość małżeństw i rodzin. To wtedy było oczywiste. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo teraz popatrzcie, no nieraz wprost nawet ktoś artykułuje to pytanie i pyta, ale kto stoi za tymi atakami? Jeśli my tutaj słyszymy słowo ataki na małżeństwo i rodzinę, i to jeszcze tak doprecyzowane, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, to kto jest tym naszym wrogiem, z którym mamy teraz walczyć? Kto nam niszczy te największe wartości małżeństwa i rodziny? Ja nie wiem, niech ktoś próbuje odpowiadać na to pytanie. Ja też mogę ewentualnie doszukiwać się i tam w Rzeszowie na konferencji poświęconej kondycji rodziny w środowiskach polonijnych była taka pani redaktor z Niemiec, Kubę. I ona między innymi mówiła, że tymi środowiskami, które dzisiaj najmocniej tak najbardziej perfidniej atakują wartość małżeństwa i rodziny. co między innymi środowiska ideologii lesbisko gejowskiej ta cała ideologia gender. No pewnie tak. A to wszystko ma swoje korzenie gdzieś tam w ideologii przede tych wojących feministek. Pewnie tak. I, I można byłoby to precyzować. Bo my to widzimy, socjaldemokraci. To są te środowiska. No i jak ktoś chce znajdować odpowiedź, to, to może znaleźć Taką odpowiedź, ale, teraz popatrzcie, ale my musimy jeszcze jakby głębiej i no już tak do końca odpowiedzieć. To akurat musimy zrobić. Skąd są te ataki? Proszę popatrzeć. Daniel Ansz w 1995 roku nie napisałem tutaj taką książeczkę, taką refleksję zredagował, napisał Rodzina, serce Boga. Tutaj chodzi o, o, o ten tytuł. Ale to jest medytacja nad listem do rodzin, który Jan Paweł II napisał w 1994 roku. To jest medytacja nad listem do rodzin. Bardzo fajna książeczka, ona jest cieniutka. I on pisze tam tak, zobaczmy. Ale z tyłu, w kulisach tego, i to jest w cudzysłów, gigantycznego zagrożenia dla całej cywilizacji. To gigantyczne zagrożenie dla całej cywilizacji to jest cytat z listu do rodzin papieża. Ale z tyłu, w kulisach tego gigantycznego zagrożenia dla całej cywilizacji, kto stoi, kto się zabawia, kto chowa się w cieniu, kto trzyma końce sznurków. Jego imię nadane mu przez Boga nieprzyjaciel. Jego klasyczna strategia najpierw atakować tych, których Bóg lubi najbardziej. Rodzina, przedmiot rad radosnego zachwytu Bożego, a więc miejsce i powód nienawistnego rozwydrzenia szatana. No istota, dokładnie to, o co chodzi. Jak pięknie brzmi tych, których Bóg lubi najbardziej. Rodzina. Czyli Bóg lubi najbardziej rodzinę. Rodzinę zbudowaną na trwałym małżeństwie, to za chwilę doprecyzujemy. A więc miejsce i powód nienawistnego rozbliżenia szatana. Więc jeśli my pytamy, kto stoi za tymi atakami, kochani, no oczywiście będziemy wymieniać te środowiska i te ideologie. I być może nawet jakieś konkretne osoby. Ale one, niestety, są tylko narzędziami właśnie jego, szatana. Nie miejmy złudzeń, że szatanowi najbardziej na tym zależy. Kochani, tu wiele by mówić, bo, bo to, co teraz powiem, to są treści bardzo głęboko zakorzenione w Biblii, a więc treści biblijne i teologiczne. Poproszę popatrzeć. Ta najgłębsza istota małżeństwa, przede tutaj w tej mojej książeczce z Jabłuszkiem, Małżeństwo Tajemnica Wielka, to jest też jakoś delikatnie rozwinięte, Najgłębsza istota małżeństwa, jeśli chodzi o biblijne obrazy, zawiera się w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Tam jest wszystko. To jest cały kod genetyczny, a dalej to wszystko, co ewentualnie na temat małżeństwa i rodziny możemy w Słowie Bożym wyczytać, to już jest tylko rozwinięcie. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju to jest obraz stworzenia świata i człowieka. A tam jest ten 27 werset. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na bo obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Ale to mężczyzna i to jest małżeństwo. Człowiek nie zaistnia jako samotna osoba. Człowiek nie zaistniał do życia w samotności. Najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia Pana Boga jest małżeństwo. Nie człowiek jako samotna osoba. Małżeństwo. I to jest ta treść na samym początku. Jakby takie jakby najgłębsze ukierunkowanie życia każdego człowieka. Po co żyjesz na tej ziemi w ogóle? Żeby być mężem i żoną. Żeby być ojcem i matką. To jest główny cel, ale jeśli byśmy się tylko za, na tym zatrzymali, no to byłoby to niewiele inne od wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. <tryk> Dlatego my musimy to odczytać z kontekstem tego pierwszego wyrażenia. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Największym zadaniem człowieka na ziemi jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. Największym zadaniem, kochani, Bóg jest miłością, żeby nie było złudzeń. Kiedy zamkniemy oczy, oddamy ostatni oddech, staniemy na tak zwanym sądzie Bożym. To będzie ten sąd szczegółowy, czyli od razu nasze życie zostanie przez Pana Boga ocenione. To najważniejszym kryterium oceny będzie miłość. Lubię sobie tak obrazowo dopowiadać, że kiedy już będziemy po tamtej stronie, podjedzie serwis, nie wiem, może Święty Piotr będzie tym serwisem kierował i jakieś takie urządzenie będzie miał i podłączy to urządzenie, i na tym urządzeniu będzie aparatura ze skalą, która będzie pokazywała poziom miłości, jaki zrealizowaliśmy za swojego życia. I taka skala będzie... Wzz, wzz, I się zatrzyma, żeby, nie wiem, no od zera do stu na przykład. Nie? I zostanie ta miłość sprawdzona. Jeszcze raz, zobaczcie, to jest nasze największe zadanie, bo jesteśmy stworzeni na obraz pod Boże. I mamy to rozwijać w sobie. I Święty Bóg to sprawdzi. Tylko oczywiście, no nasze najważniejsze pytanie, to jaka będzie ta dolna skala, ile wystarczy, nie wiem, 23%, nie? a może jakaś amnestia będzie, nie wiem. Ale na pewno tak będzie, na pewno tak będzie. Tylko, że uwaga, że w tym właśnie fragmencie, kiedy słyszymy, że to jest nasze największe zadanie na Ziemi, no zobaczcie, najpiękniejsi święci, którzy nas fascynują, którym się zachwycamy, Matka Teresa z Kalkuty, czy Święty Franciszek, no, no brat Albert Mielowski, wymieniać tysiące by można. To były właśnie takie osoby, które przede wszystkim urzekały, zachwycały poziomem tej miłości, miłości. To była chodząca miłość, nie? Jedna, druga, trzecia, święta osoba. Bo to tak rzeczywiście jest. To jest nasze największe zadanie. Ale w tamtym fragmencie od razu są napisane i to chodzi o to, żeby nam uprościć sprawę, że najważniejszą płaszczyzną realizacji tego największego zadania jest małżeństwo. Każdy z nas to słyszy. Ojejku, to ja mam się stawać na obraz podobieństwa Boże. Jakie to jest piękne. Mam żyć miłością. Będę teraz rozdawał miłość. Będę realizował dzieła miłości. Tak! Ale w małżeństwie. Stop! Nic więcej. Ewangelia i najważniejsze zadanie rozwijania sobie miłości w małżeństwie. To jest w tym pierwszym wersecie zapisane. Jakie to jest proste, nie? Jakie to jest piękne, że jest takie proste. Słuchajcie, uwaga, żeby sprawa była jasna. I po to to mówimy, Żebyśmy my to tylko rozumieli, a też żebyście to wszędzie dookoła mówili, że my, żyjący w małżeństwie, naprawdę nie musimy się w żadne dzieła charytatywne organiz... angażować. My nie musimy się angażować w żadne wielkie wspólnoty kościelne po to, żeby jakieś wielkie dzieła ewangelizacyjne robić. Stop! Nie róbcie tego nigdy. Nasza droga stawania się na obraz i podobieństwo Boże i życia Ewangelii to jest małżeństwo to największe zadanie rozwój miłości, ale w tej najważniejszej dla nas relacji, w odniesieniu do współmałżonka. Nic więcej. I to jest wszystko, co powinniśmy wiedzieć. I to jest pierwszy rozdział. A drugi rozdział, to jest to dopowiedzenie. Bo tam jest napisane drugi opis stworzenia świata i człowieka. Drugi opis. Po <try> w redakcji Księgi Rodzaju są dwa opisy. A to jest ten obraz, kiedy mężczyzna jest sam. I co tam jest takiego niesamowicie istotnego? Dwa razy się powtarza jak refren takie wyrażenie nie jest dobrze człowiekowi, aby był sam. Takie to jest istotne, nie? Każdy z nas to czuje. Nie jest dobrze, aby był sam. No i wtedy Pan Bóg powoduje, że mężczyzna pogrąża się w głębokim śnie, a kiedy śpi, wydobywa jedno z żeber, z tego żebra czy niewiastę i on się potem budzi i wyśpiewuje, ta dopiero jest ciałem z mojego ciała, kością z mojej kości, ta będzie się zwała niewiastą. A dlaczego nie jest dobrze człowiekowi, żeby był sam? Czasami także ja można powiedzieć. Bo nie będzie mu, kto miał obiadku podać, koszulki wyprasować. Nie znalazłem tylko żelazka niestety. <głosy> <głosy> Koszulkę mam nie wyprasowaną, Nie będzie mu, kto miał skarpetek wyprać, czyli nie będzie się miał do kogo przytulić. Nie, kochani. Nie jest dobrze żeby, człowiek był, żeby był sam, bo nie jest w stanie rozwinąć sobie najwyższego poziomu podobieństwa do Pana Boga. Nie jest w stanie. Tylko w relacji małżeńskiej jest w stanie to osiągnąć. Najwyższy poziom upodobnienia się do Pana Boga. I to jest całość. Ten obraz stworzenia świata i człowieka. Dwa pierwsze rozdziały. I cała informacja o nas, o człowieku. A co jest w trzecim rozdziale, księgi Rodzaju? Co jest w trzecim rozdziale, księgi Rodzaju? Upadek pierwszych ludzi. Upadek pierwszych ludzi. Czyli pojawienie się na arenie historii zbawienia szatana. I oczywiście. Obraz to jest to drzewo poznania dobra i zła, pokusa szatana, zerwicie, owoc, abyście byli jak bogowie, ulegnięcie tej pokusie. Ale uwaga, co jest pierwszą konsekwencją upadku pierwszych ludzi? Oni się poddali tej namowie, ale od razu pojawiła się pierwsza konsekwencja. Tragiczna konsekwencja, rozbicie jedności małżeńskiej. Oni byli małżeństwem. I to się tak toczyło, że to ona skorzystała z tej propozycji. I nagle się pojawia Pan Bóg. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłeś się. Dlaczego się ukryłeś? Czyżbyś zjadł owoc z drzewa, z którego nie wolno ci było zżywać owoców? Jaka jest odpowiedź Adama? Ona! Ona! To nie ja! To nie ja, Panie Boże! Ona! No przepraszam, jakiś żałosny tchórz! A gdzie jego rycerskość, gdzie jego męskość? Ja te, pewnie tak łatwo mówić, nie? Ale no, no ja to tak czuję, że on powinien wybiec powiedzieć, Panie Boże. No tak się stało, ale nie, to nie ona, to ja! Biorę całą winę na siebie. A my się zachował jak rycerz, nie? Jak dżentelmen, jak mężczyzna. A on jak tchórz, to nie ja, to ona, to ona, nie to ona. I w tym momencie nie mam już jedności, jak ona się poczuła wtedy, nie? Nie ma już jedności. A o to właśnie szatanowi chodziło. Bo on nie kusił pojedynczych osób. On kusił małżeństwo. I oni ulegli tej pokusie. Ale pierwszą konsekwencją upadku pierwszych ludzi, ulegnięciu tej pokusie, było rozbicie małżeństwa. Uwaga, to nie jest historia, to się dzisiaj dzieje. Zawsze tak jest. My mamy Boga, mamy Ewangelię, mamy prawa Boże, mamy ideal. Ale mamy też przeciwnika. Jeśli tylko w jakiejkolwiek sytuacji, żyjąc w małżeństwie, a to jest najważniejsza droga życia każdego człowieka na ziemi, zwrócimy się w stronę przeciwnika, w stronę jego podpowiedzi, jego propozycji. To lawina konsekwencji nie w twojej postawie i twojej harmonii wewnętrznej, tylko lawina konsekwencji w jedności małżeńskiej. To tak działa ta tkanka, że jakikolwiek mój grzech, Jakikolwiek mój wybór, mój, bo jestem wolny, mam prawo, proszę bardzo, od razu uderza z całą lawiną konsekwencji w jedność naszego małżeństwa. No, czy dużo trzeba mówić, jeśli chodzi o działanie zdrady, tego najtragiczniejszego grzechu? Ktoś może kombinować i ukrywać to. Mam takie obrazy, znam mężczyznę, który dwa lata ukrywał to przed żoną. Udawało mu się, kłamał, mistrz kłamstwa, dosłownie. Facet na bardzo wysokim stanowisku, bardzo wysokie pieniądze zarabiający, bardzo wysoki poziom autorytetu, mistrzem kłamstwa się stał. Ale to wyraźnie było widać, jaka degradacja następuje w nim i teraz za moment już od razu można było widzieć, jaka degradacja następuje w ich małżeństwie, a potem w ich rodzinie. Zawsze, z każdym grzechem tak się dzieje, kochani, z każdym grzechem. Nie jesteśmy w stanie go ukryć, nawet jeśli nam się wydaje żyjąc w małżeństwie, od razu konsekwencje tego wirusa uderzają w jedność naszego związku, w jedność naszego małżeństwa. Popatrzcie, to też nie jest przypadek. Nic, co jest zapisane w Słowie Bożym, nie jest przypadkiem. Że pierwszym cudem, w momencie, kiedy Jezus rozpoczyna publiczną działalność, już jako Mesjasza, objawiającego się Mesjasza, według świętego Jana, to jest wyjątkowa Ewangelia, czy redakcja Ewangelii. Pierwszym cudem jest cud na weselówka w Jezus objawia swoją mesjańską moc, ale w takim konkretnym uwarunkowaniu. Zobaczcie, jak nam się tutaj zamyka pewien przedział historii, tam, trzeci rozdział, upadek pierwszych ludzi, tu pojawienie się Jezusa w zasadzie, patrzcie, Jezus przychodzi do ludzi, do ludzkości. Po to, żeby ratować małżeństwo, żeby ratować małżeństwa, żeby ratować rodziny, przesłanie Ewangelii, dlatego to jest tak napisane, rodzina przedmiot rosnego zachwytu Bożego, przesłanie, a jeszcze wcześniej, których Bóg lubi najbardziej, przesłanie Ewangelii do świata, do całego świata, rozprzestrzenia się przede wszystkim przez małżeństwo i rodzinę. Bo co jest najgłębszą istotą Ewangelii, już to przed chwilą widzieliśmy. Miłość, ale bardzo konkretna miłość. Realizowana w tych naszych codziennych, konkretnych warunkowaniach. Skąd się nasze dzieci nauczą istoty miłości tej jezusowej, tej ewangelicznej? Od kogo się nauczą? Jak się nauczą? Od nas. Patrząc na nas. I tak się wszystko rozprzestrzenia, co jest najważniejsze, co dotyczy Królestwa Bożego. Przez małżeństwo. Dlatego Jezus wchodzi na arenę ludzkości poprzez małżeństwo. To nie jest przypadek. Ja wiem, tutaj dopowiem już tylko, jakie się wątpliwości rodzą. A co z osobami konsekrowanymi? Bo powiedzieliśmy wyraźnie o tym, że najważniejszym zadaniem człowieka żyjącego na ziemi jest rozwój miłości, upadawnianie się do Pana Boga. I zaraz dalej powiedzieliśmy, że najważniejszą płaszczyzną realizacji tego najważniejszego zadania jest małżeństwo. A co z osobami konsekrowanymi? Panie, to, to nie jest tutaj w tym, ale no, mnóstwo treści można by mówić. Krótko tylko powiem. Kapłaństwo i życie konsekrowane, czyli kapłaństwo i życie zakonne, to jest rezygnacja z małżeństwa. To jest rezygnacja z małżeństwa. Pierwszym podstawowym powołaniem każdego człowieka jest małżeństwo i rodzicielstwo. A kapłani, siostry zakonne, zakonnicy, tak, tak, Panie Boże, wiem, że mam być mężem i ojcem, ale ja z tego rezygnuję. Dla królestwa. I to nie jest tak, bo czasami nasz ojciec jest tutaj Czasami się kapłanom wydaje, że jedni ludzie mają żyć w małżeństwie, a inni w kapłaństwie. Tak jakby były dwa gatunki ludzi. Nie, jest tylko jeden gatunek ludzi. I wszyscy są powołani do małżeństwa i rodzicielstwa. A kapłani życie konserwowane to jest rezygnacja z małżeństwa. A też widzimy to w proporcji, nie? I tu też papież podkreślał, proszę. Samotne. O, o, o, się odezwały. Uderz w stół, a no Tak tak. Tylko ta nie Są samotne, Ale to, to już w zasadzie jest wtedy Tak, konsekracja. Miałem okazję 4 lata temu chyba prowadzić trzydniowe yy, rekolekcje w archidecezji gdańskiej dla, na zakończenie roku szkolnego dla katechetów katechetek. Też poproszono, aby to był ten temat świętości małżeństwa, istoty małżeństwa, powołania do małżeństwa. Tak mocno wypowiedziałem podobne treści, ale dopiero potem mi uświadomiono, że w tym środowisku katechetek, jakieś 40% to były samotne niewiasty i że one się poczuły okrutnie oburzone i dotknięte. Otóż, kochani, Jan Paul II w Familiajską Socjo też to dopowiada, że w tym powołaniu do samotności, ponieważ jest taka forma, tak można to nazywać, powołanie do samotności, że to powołanie do samotności zawiera się w tej kategorii, o jakiej Jezus mówi w XIX rozdziale a są i tacy bezrzędni, którzy dla królestwa niebieskiego sami stali się bezrzędni. To jest właśnie ten fragment, z którego ja wychodzę, mówiąc to, co przed chwilą powiedziałem, że wszyscy ludzie powołani są do życia w małżeństwie, a niektórzy rezygnują, żyjąc w życiu konsekrowanym albo w kapłaństwie. Ale również wśród tych ludzi, którzy rezygnują z małżeństwa na rzecz królestwa, są również osoby samotne. Ale właśnie ładnie to ktoś powiedział, samotne z wyboru, bo ja z nami, wy też. Wiele takich czcigodnych, kochanych, samotnych niewiast, mających 38, 45, 48 lat, że żyją w samotności, ale gdzieś tam w sercu ciągle szukają, ciągle czekają, ciągle się szarpią, nie? Mając ciągle to pragnienie życia w małżeństwie i w rodzicielstwie, w małżeństwie i w macierzyństwie. Natomiast yy, chyba nie jest to łatwe, bo to często tak jest z tą samotnością. Jeśli ktoś nie żyje w małżeństwie, nie żyje w życiu konsagrowanym. To często tak jest, że rzeczywiście on ze spokojem szuka, czeka, czas pływa, jakoś tak tęskni, ale w pewnym momencie się godzi na ten stan i mówi: Panie Boże, to być może taki jest Twój plan wobec mojego życia, aby był samotny i samotna. I jeśli w pewnym momencie sobie zda sprawę z tego, pogodzi się i wtedy powie: Dobrze, Panie Boże, to skoro wybrałeś na mnie taką drogę, to ja to przyjmuję i będę realizował tą formę życia w samotności, ale realizując te konkretne zadania, obowiązki, do których mnie powołujesz. Natomiast, jeśli ktoś szarpie się i ciągle czeka, czeka jeżeli żyje w jakimś takim rozgoryczeniu, nie mając odwagi Panu Bogu tego powiedzieć, Panie Boże, no, nie wiem, jaki Ty masz wobec mnie plan, ale ja przyjmę wszystko, co, cokolwiek mi zaproponujesz. Bo tu chodzi tylko i wyłącznie o to, o to werbalne doprecyzowanie, że Pan Bóg miał sprawę jasno. Natomiast jeden tylko taki przypadek znam, może znacie więcej. Gdzie osoba w wieku młodym, w wieku 27 lat, Mając przepięknego, narzeczonego, żyjąc właśnie w takim już kilkuletnim związku narzeczeństwa, po bardzo długiej, głębokiej modlitwie, długiej, głębokiej rozmowie z tym człowiekiem powiedziała, wiesz co, jednak nie. Ja decyduję się na życie w samotności. I teraz nie dlatego, że chciała iść do jakiejś formy życia konsekrowanego, tylko chciała żyć w samotności. Ale dlaczego? Bo chciała się całkowicie poświęcić na nauce. Na i to zobaczcie, jeśli tak ktoś sprawę stawia, że rezygnuje z małżeństwa, ale nie idzie w życie ale rezygnuje właśnie po to, żeby się całkowicie poświęcić jakiejś dziedzinie nauki, to to też jest bezrzędność dla królestwa. Dlatego, że każde obiektywne dobro jest częścią królestwa. Jest bardzo ważną częścią i składnikiem królestwa. A każda nauka, ale taka prawdziwa nauka, Nauka, czyli dziedzina jakiejkolwiek nauki, która służy ludzkości, jest bezsprzecznie dobrem obiektywnym, bezsprzecznie. Bo, bo jeśli ktoś swoje zdolności i umiejętności wykorzystuje po to, żeby niszczyć ludzkość, no to nie mamy tutaj do czynienia absolutnie z jakąś prawdziwą nauką, czy zrozumieniem istoty nauki. To nie jest to żadne dobro obiektywne. I ta osoba wyraźnie tak to specjowała, że ona chce się poświęcić tej dziedzinie nauki, i teraz też to powiedziała. I powiedziała tak, słuchaj, bo gdybym żyła w małżeństwie, a potem w rodzicielstwie, to byłoby to kosztem nauki. Gdybym yy, poświęciła się tylko nauce, żyjąc w małżeństwie, to byłoby to kosztem małżeństwa i rodziny. Więc tak odważne. Ja wiem i, i też znamy takie osoby, które potrafią realizować przepiękne jakieś tam badania naukowe i rozwijać się naukowo, żyjąc w małżeństwie. I tak by ktoś powiedzieć, może nie krzywdząc małżeństwa, bez straty dla małżeństwa i życielstwa. No, no może znajdziemy takie przypadki. Także krótko yy, yy, odpowiadając, rzeczywiście taka sytuacja może być, że osoby samotne, tak jak Jan Paweł II w familialskim to zaznaczył, to też są osoby, które realizują formę bezrzeństwa, bezrzędności dla królestwa. Tylko one muszą w sobie taki świadomy akt wzbudzić, wyraźnie to powiedzieć. Rezygnuje z małżeństwa, Żyjąc w samotności, aby się w tej dziedzinie nauki poświęcić. I te czcigodne katechetki, o których wspomniałem, no tego brakowało. Bo no bardzo często są takie naprawdę szlachetne, wspaniałe dziewczyny, które żyją w samotności, robią kawał dobrej roboty w parafii. kawał dobrej roboty. I niech odważnie to Panu Bogu powiedzą: Dobrze, Panie Boże, jeśli to jest taka droga, bardzo bym chciała żyć w małżeństwie z ale jeśli to jest taka droga, że mam żyć w samotności, to ja to przyjmuję. Ja to przyjmuję. Chodzi o to, żeby się nie szarpać, nie? bo bardzo często to jednak jest takie szarpanie, a to szarpanie się objawia jakimś rozgoryczeniem, to rozgoryczenie się przekłada potem na, na relacje z dziećmi, na, na, na, na, na, na, na, na jakość realizacji tych zadań. Jeśli się to wyciszy poprzez tą zgodę, powiedziałam Panu Bogu, na pewno jest znacznie łatwiej. To nie znaczy, że to od razu odejdzie. A waga, uwaga, to nie jest koniec tego fragmentu, patrzcie. Bo rozwinęliśmy, że to jest już napisane w trzecim rozdziale, że to właśnie szatan stoi. Ale teraz popatrzcie na coś takiego. Bo on dalej, to jest dokładnie dalej tego fragmentu. Dalej Daniel aż pisze rozszalały z powodu niemożności przesączenia się do serc małżonków i narzeczonych. Patrzcie. Najbardziej zakochanych, najbardziej przepełnionych światłem na ziemi. Małżonkowie narzeczeni. Najbardziej przepełnieni światłem na ziemi. Czyli to, co Jezus mówi że On jest światłością świata, czyli Jezusem. Wyżywa się więc na czystości. To znaczy na pięknie współczesnej młodzieży. Wszystko poplamić Jego imię nieczysty. Przepraszam, w tym momencie otrzymujemy całość. Bardzo ważną rzecz, nam tutaj Daniel dopowiedział. powiedział. Bo my, to jest, my jesteśmy dzisiaj bardzo wyraźnie, my jesteśmy obserwatorami bardzo wyraźnej sytuacji zjawiska wokół nas. Z jednej strony mamy lawinę zdrad i rozpadów małżeństw, ale z drugiej strony mamy lawinę degradacji wartości czystości przedmałżeńskiej. Wiecie wszyscy, że to są rzeczy rzeczywistości nierozerwalnie ze sobą związane. Nie kombinujmy. Czyli dzisiaj cały perfidny atak szatana skierowany jest na małżeństwo, na świętość małżeństwa, ale on już to zaczyna na etapie przed małżeństwem podsuwając te wszystkie propozycje młodzieży, bardzo często poprzez działania bardzo konkretnych dorosłych osób. On po to to robi, żeby w świadomości młodzieży zdegradować wartość czystości, żeby zniszczyć małżeństwo tych młodych ludzi. Nie miejmy złudzeń. Jak ja rozmawiam z młodzieżą na temat wartości czystości, to są bardzo trudne rozmowy, bardzo trudne, a dzisiaj bardzo potrzebne i używamy różnych argumentów, to ja im to wprost mówię, żeby sobie uświadomili, że to trwanie w czystości jest potrzebne przede wszystkim ze względu na jakość twojego małżeństwa. Ze względu na ten największy skarb, jaki człowiek od Pana Boga otrzymał. Żebyś to sobie uświadomił. Pragniesz małżeństwa, bo zdecydowana większość polskiej młodzieży, ponad 87% deklaruje pragnienie zawarcia małżeństwa sakramentalnego na dodatek. I mówię, zobacz, pragniesz małżeństwa. a jednocześnie nie widzisz nic złego w tym, że babrasz się nieczystością to miej tą świadomość, że to babranie się nieczystością niszczy twoje małżeństwo. A więc to nie, są, to nie jest tak, że szatan atakuje dwie płaszczyzny. Jedność, świętość małżeństw i czystość u młodzieży. On atakuje jedną płaszczyznę. To jest jedna płaszczyzna, bo czystość to jest etap przygotowania do małżeństwa. I tutaj jakby całą istotę przybliżył nam Daniel aż o co szatanowi chodzi. Kochani, ja wiem, są opętania, są jakieś zniewolenia z, Złym duchem, demonami, wszystkiego tego jest pełno wokół nas, i, i, i łamanie wszystkim pierwszego przykazania dekalogu, magia, okultyzm, wróżby itd., itd. Ale największą energię tego perfidnego ataku szatana on dzisiaj kieruje przede wszystkim na małżeństwo i na czystość, która jest w częścią małżeństwa. To jest dzisiaj główny jego przedmiot zainteresowania i działania szatana. Więc jeśli pytamy, kto za tym stoi, za tymi atakami, to tu mamy odpowiedź. Tylko, że my musimy, przepraszam, to musiało być tak mocno rozwinięte. i musimy być świadomi, dlaczego, kochani, dlaczego, bo to od wczoraj wybrzmiewa. Bardzo mocno to że też w rozmowie Andrzej podkreśla, jak ważne w wszystkim, co robimy, jest działanie łaski Bożej. Moc sakramentu małżeństwa. Bo, kochani, my sobie z tym nie poradzimy ludzkimi siłami. To nie jest tylko walka między moją słabością, pokusą szatana, czy to się nie rozgrywa tylko na tej płaszczyźnie. To jest walka na zupełnie innych płaszczyznach, jak Święty Paweł to dopowiada. Na zupełnie innych płaszczyznach. Czyli my musimy mieć tą świadomość, że moje małżeństwo, kochani, tutaj nie chodzi o abstrakcję, moje małżeństwo dzisiaj podlega tak potężnym zagrożeniom, za kulisami których stoi on, on. To jemu zależy na zniszczeniu mojego małżeństwa. I nie wytrwam w wierności, w jedności, w świętości. Bez łaski Bożej. Żeby nie było złudzeń. Żeby nie było złudzeń. No pokażcie mi takiego twardziela, który po zawarciu sakramentu małżeństwa powiedział tak, jedność i świętość małżeństwa jest ogromną cechą, ogromną wartością i będziemy trwać w tej jedności bazując na naszych ludzkich możliwościach. Daj se spokój, sobie spokój, schowaj sobie to do kieszeni. Nie wytrwamy. Bez łaski Bożej. Czyli musimy tutaj, w kontekście właśnie tego, że jesteśmy świadomi, kto stoi za tym, mieć świadomość, gdzie my mamy źródło, żeby w tym trwać. Tylko i wyłącznie w Bogu. O naszych siłach nie jesteśmy w stanie. Amen. Na ten moment. 15 minut przerwy.